No wreszcie, wreszcie, wreszcie, słuchajcie, poczułem ulgę. Niesamowitą, niespotykaną. Jakże rzadko w dzisiejszych czasach jeszcze można poczuć taką ulgę kiedy usłyszałem, że wreszcie zrobili porządek z tymi wędlinami. No bo ileż tak być mogło! Za każdym razem, kiedy wchodziłem do sklepu spożywczego, już o masarniach nie wspominając. Kiedy tylko mój wzrok przyciągała brązowa szynka, to aż mnie otrzepywało, aż... A, aż... Teraz otrzepuję... Kiedy pomyślę sobie, jak ta szynka uwędzona, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo przez kogo, na jakim drewnie, to drewno, nie wiadomo gdzie ono rosło, nie wiadomo jak je podlewano, nie wiadomo jaki był nawóz. Kto ten nawóz kupił? Od kogo? Za ile? Czy podatek za niego zapłacił? A przecież po to drewno musiał pojechać samochodem i kopcił benzyną. Zanieczyszczał to środowisko, spalał te śmieci. Przecież samochód smrodzi codziennie. On jeździ do pracy, odebrać dziecko, do stryjka na imieniny. Przecież to kopci. a ten stryjek, myślicie, że nie kopci, pali te papierosy na święta i od święta, i za święta i po świętach. W ogóle, jak to się kojarzy? Wędlina wędzona. No, przecież to od razu źle się kojarzy. Jakby tę wędlinę ktoś podwędził, albo wręcz jak ja bym miał ją ze sklepu zwędzić. Wręcz sprzedawca sugeruje mi, że to jest wędlina, którą ja mam zwędzić. On nakłania mnie, żebym ukradł, podwędził wędlinę z kredensu, z masarni, ze sklepu. Przecież to jest żywcem nakłanianie klienta do zbrodni. Przecież to jest skandal w biały dzień, dlatego cieszy mnie, cieszy mnie, że zrobili porządek z tymi wędlinami. Ale zastanawiam się i dziwię, dlaczego poprzestano na wędlinach. Przecież drugi problem, o wiele większy powiedziałbym. Trudno będzie mi wymówić to słowo, ale postaram się. Aż mnie, za, pewnie mnie odczepię, ale no przekonajmy się. Sery. Sery. Wędzone sery. Przecież to jest dopiero zakała półek sklepowych. To, co się wyrabia na stoisku z serami, woła o pomstę nie tylko do nieba, ale i do czyśćca. Ja nie muszę mówić, że samo słowo sery odnosi się no, no przecież ludzie tak nazywają ludzkie śmierdzące stopy. Babcia mówi do dziadka, weź umyj te sery, bo się nie da wytrzymać. Ja już nawet nie chcę mówić o pewnych sytuacjach, kiedy wchodzę do pełnego autobusu w godzinach szczytu. Przecież, przecież tego się nie da wytrzymać. Raz jechałem taksówką po godzinach szczytu, kiedy ewidentnie widać, że facet kończył zmianę. Przecież to była katorga. Ja mówię, panie, weź pan umyj te sery. Gość był chyba przygłuchy, bo wysadził mnie pod restauracją francuską. No to już byłem tak głodny, poszedłem, wchodzę, a tam na przystawkę dają mi sery. To było coś gorszego niż te wędzone sery. Przecież te francuskie sery wręcz wyskakiwały na mnie z talerza. Jeden taki bardzo brązowy, niebieski, zielony, cholera wie jaki. Wręcz po prostu nie zdążyłem usiąść i już zaczął mnie dusić. Przecież tego nie idzie wytrzymać, więc pytam, kiedy do cholery się wezmą za te sery? A kiedy już zrobią porządek z tymi serami, to mam nadzieję, że wezmą się za tych, którzy już teraz, wyobrażacie sobie, już teraz zapowiadają jawnie, bezpredencjonalnie, że oni, takie wędzonki, będą sobie robić na własnym podwórzu i będą do tego nakłaniać innych obywateli. To ja się pytam, to ja się pytam, kiedy powstanie WP? Ja zgłaszam się na chętnego. Chcę być członkiem wędzonej policji. Będę chodził i tępił. Bo nie znoszę tego, nie zdziarzę tego i się uspokoję, i się uspokoję, uspokoję się i tak się właśnie uspokajam, że jak wytępią już te wszystkie badziewia, bo mięso, no, no mięso to samo w sobie też nie jest do końca w porządku, to będę mógł zajadać taką wodę o smaku szynki, po prostu sam smak. Sam smak, a woda najzdrowsza. I mam nadzieję, że będzie tak jak w starym polskim filmie, kiedy to para przychodzi do baru i prosi o drinka. A pani proponuje. Może być wódka z farbką? I to będzie. To będzie drink naszych czasów.